Epizod 7 Międzygalaktyczny Kudjeżdżan Express Nadeszła kontrola na, na i deratyzacja działu dezynfekcji. Przybył sam on, Dick Piddick, dyrektor najwyższy list tego działu deratyzacji. Nasz numer to 1234H. Kto się wtedy tak będzie tłumaczył? To nieważne kto. Jak, jak zwykle tu ja, a zważając na fakt, że to ja tutaj umiem pisać, jest szczególnie ważne. Skoro tutaj jesteśmy, to po co nam coś więcej? Wszyscy odlatują, nie wiadomo, więcej wzór napało. Przecznienie kiedyś w pięć sprawiedliwości. Jaki mam, mam teraz napisać tekst? tekst? Inteligentny. Ale oczy. czym? Nie Nieważne. Jeśli tekst jest inteligentny, nie rozwiązanie. Rozwiązanie. jest, jest, jest on. O czym? za głupi, żeby nawet bawić się zabawkami. Ty, ty Tumanie, nie no potrafiłbyś to, tego ani przeczytać czy ani zapisać. Nawet jako okiem bym cię nie chciał. chciał. Tego roku pożegnałem wielu. To może weź przykład z kolegów, do nich i co sobą jak może nie także. I jak ja bym wyglądał? co na tym wyzydzał? Na pewno, na pewno to dobry wdzięczność wszystkich, których znasz. Moja mamusia na mojej śmierci powiedziała, że, że mam najpastudniejszą modlę, na jaką jak kiedykolwiek widziała. A to to nawet, byli, byli, tak, to to to, że to nawet gdy konkursy wygrywałem, to mówiła, że to też dla lekkich. Zresztą nie bym miał to zrobić, to który już dobrze będzie zdecydował. Proszę, nie, nie masz racji. Teraz trzeba mieć na wszystko oko. Tak jest. I, I widziałeś to oko ze sobą tak, jak cię o to dosiła. Ja Wy wywozowałam to mam oba na kawę. Ale za to masz ciemne jak nosy. Pan w tym czasie niech sobie popadawi podpaskę, podpaskę na czonę. Jestem robotem za fliertaną w sobotę. Oczywiście staro, co możecie się z panem zgadzać. Pani typiara, ale bez pomysłu na życie. Przel. Bo chyba jednięta, inaczej nie łaziła A O co się to coś chodziło? Właśnie popałem duchę językiem z, z ręką w kieszeni. A widzisz w dole, że będą panta? Jak coś się z jednak pamiętam? Górno pamiętasz. Zamknij się i przesunie śledzić jak ten trzeci. Właściwie to nie przypominasz mi kogokolwiek. Jesteś niejak. Czy odpowiedział w toalecie? I rzuci się a to Sam zawsze chodzi się. Trzymałem i zgłonić do siebie. Czemu zabić? Ty otwierasz? Gdzie teraz? Drawo. Tak, zawsze chciałem studiować prawo. Do no dobra, no, arm, panie dla mnie, jak taki śmąd, to policje do tysięciu. Raz, dwa, bank. Widzisz, kurwa, nie umiesz dojdzieć nawet do trzech. Pomimo tego, że to adwokat, służył to w sumie to się rozczarowałem. Myślałem, że dla są mądrzejsi. Każdego można załatwić, trzeba tylko znać co Otyłyć Od można wszystkich. Zależy, zależy to tylko od Na dwa firmy mediackiej, dla której doprowadzą został poproszony Brian kapu zabawiający w... zwyczajową funkcję kwantowego mechanika do złożącego obecnie przesyłki raz od niedawno przydzielonym na pół etapu czy wielem z elementem Jakie te także był obecny na spotkaniu? Przybyły wraz z nim po niedawnym i zadaniu. Szefowa miała dla niej specjalnego rodzaju zadania. Moja pani, od wielu lat spadało na mnie to, co najgorsze, że zawsze to ja, nawet nie wiadomo skąd, lub gdzie, to znowu też i ja. Pomimo tego, że większość była podejrzana, wina to jawnie będąc kogoś innego. Jak i nigdy za swoje ręki nie byłem złapany. Nie uraczyła pani żadną karą mnie. nie dostajesz żadnej uwagi, bo na nią czekasz. A też, i to jest karą to, że nie dostaniesz żadnej karst i wskazała na to, co miało poczekać. Mogę zwróciły i kolorem opłatły drogę do wzgórza ciadniowego. Rada w czy przybyła na spotkanie na szczycie własnością ich kawieża jest w centralny punkt firmy Cyrogram, spółka z ograniczeniem odpowiedzialnością. I do tego, że wiele Pani w tak faktycznie trafia jednak gdyby Pani wiedziała, ile to pracy zajęło planu aż do ostateczności faktów, no ale po co mi to z skoro ja to wiem. Nie wiem, co tam robicie. żeby mnie to, by to prawne jeśli już musi, to nie będzie to chociaż czytelnie, nie? A jak to? Więc dlaczego? Nawet słowę, a nie inną karę? Nigdy! Jak zwykle. Chociaż raz w zawsze musisz być taki męczący. To musi być genetyczne. Ale po co mi to wiedzieć teraz? Idź już Przygniotło mi słowa w płucach przez niego? Ale to serio? kiedy mini dla mnie to wysława. Mam zasiąść w komisji na księgniowym służbom? Nie, sam sobie to wybrałeś. Zobacz, co zrobiłeś. W dodatku przez ciebie wszystko jest nieczytelne. To też pewnie twoja. Ta. Nigdy nie byłem zdecydowany jednoznacznie. Czy była to poważna wykonanka czy bajka? Jaki jest cel pana wizyty? Podobne jest dużo ma wizytera, której nigdy nikt nie widział. Nawet daleka. Chciałbym być pierwszy. To bardzo dla mnie ważne. Prosimy nie, zapomnijcie bagażu. Firma panu powodzenia. Szczerze. Nie powiem, że nie, i choć wciąż nie wiem nic, przeżyłem biegło od tamtego czasu i zanim cokolwiek się stanie, najpierw zobaczysz fata. No tak, znów się udziłem wiarą w to, że pan w końcu umarł. Jest pani bardzo miła. Ja jestem miła. Pomyśl, jaka ja muszę być, gdy naprawdę jestem miła. dla ciebie jestem jest aniołstwo przemiła, miła. Puść mi. no mi. Zmieniła nazwisko.